Co znowu nadaje. Cześć, jestem Krzyszman, a wysłuchacie słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty. Najgłupszego polskiego podcastu. Miał ja być odcinek plenerowy, ja nie zaraz zapewniałem w poprzednim odcinku, ale nie będzie, bo chcę sobie nagrać. Nie mam co robić, na dwóch nie wyjdę, bo miałem taki może nie jest wypadek nieszczęśliwy, to taki prawie wypadek, bo zamyśliłem się, słuchałem podcastu, jadąc na rowerze i prawie bym we mnie auto wyglądało, się tak zniechęciłem, lampu nie ma z tym więc siedzę sobie tak w domu, sobie w kodę strajka, sobie się nagram coś. Oto biorę z dawą, słuchawki na uszy zakładam, no i nagrywam. Otóż, co do słuchawek, mam dla was jedną informację. Nareszcie se kupiłem jakieś dobre słuchawki, słuchajcie. Bo zwykle to jechałem na słuchawkach z mp i jakichś takich dziwnych innych tworach. A teraz w końcu mam dobre, takie duże słuchawki. Wcześniej miałem takie słuchawki bezprzewodowe, ale yy, to były też tacy słuchawki mojego. No i trzeba było tutaj Razem się, posłuchać czegoś, tutaj, jak chciałem. No i zawsze były takie kupić, to ma być. Więc yy, ja byłem w Krakowie, tam gdzie nagrałem coś z Koracem, jeśli nie wiecie o co chodzi, to odsyłam do odcinka poprzedniego yy, Wziąłem sobie i i w mediam 1 jeden. Yy, była promocja, że bez VAT-u. No i yy, sobie zakupiłem takie słuchawki, Normalnie 70 złotych kosztuje Teraz około yy, 60 zł by nie wiem, jakoś tak, było. Za same słuchawki i kilka gąbek na słuchawki, no dokładnie trzy zapłaciłem 65 zł, więc no około 60 zł za słuchawki mi poszło. Słuchawki to Felix SHP 2000. Dobre słuchawki, tylko czasami, czasami dźwięki za bardzo się wydostają z tych słuchawek, myślę, w sensie, że ludzie, którzy stoją przy mnie, też to i no to nie jest takie do końca w 100% są tak fajne sama jakość wieńca, sama jakoś wszystkiego i jest to nawet dobra. Znaczy nawet dobra, dobra jest. Yy, dziękuję za komentarze, dziękuję Wam bardzo, pod ostatnim odcinkiem na 15 komentarzy i taki stan rzeczy chciałbym utrzymać, bo naprawdę jest to super stan rzeczy i mi się 15 komentarzy naprawdę podoba. Yy, dziękuję, że mnie tak komentujecie. Yy, jeżeli słuchasz jaskini głupoty, a nie komentujesz, to zachęcam Cię, żebyś właśnie to zrobił. Yy, z dniem dzisiejszym, nasze znaczy nie z dniem dzisiejszym, a z tym odcinkiem, możecie lubić to. Więc jeżeli macie sobie odcinek, jeżeli klikniecie w ten odcinek także Wam się pokażą komentarze, pojawi się też Wam przycisk lubię to, więc możecie to polubić i na Facebooku Was jeszcze i znajomi będą wiedzieć, że lubicie ten odcinek Jaskini Gupoty. co jest fajne. Ja tego nie będę klikał, ale zobaczymy, ile osób polubi Jaskini Gupoty. Ja się zmywam i zapraszam Was na kilka tematów.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 Pierwszym tematem, który dla Was przygotowałem jest y, pewien napad. Y, jakiś Amerykanin jakoś tak zrobił sobie napad iście zajebisty. Y, no to y, miał taką metodę, na przykład okraść bank na założenie konta. Na przykład można starsze osoby okraść na wnuczka, tak, że się niby podaje, y, podaje, dzwoni się do babci, czy coś podaje się za wnuczka, żeby tu i tu zostawiła 200 zł, a to naprawdę się nie jest wnuczkiem y, no i się zabiera szczerze że mówiąc, nie wiem za cholerę, to się na co nabiera, no bo chyba babcia rozpozna twoje, swojego wnuczka. Przecież nie ma w Polsce aż tyle tak schorowanych babci, że swoich wnuczków nie rozpoznają. No ale jeśli niektórzy się tak dają, że jeżeli, jeżeli się tak niektórzy dają na to nabrać, no to ich sprawa, moja babcia by się nie nabrała w to jest, w to na pewno wierzę. Tak czy inaczej, tak czy inaczej Daniel Raynes zamierzał okraść bank z prawdziwie stoiskim spokojem. Plan był prosty. wejść do budynku w celu założenia konta, a dopiero później oświecili pracowników, że to tak naprawdę napad słuchajcie sobie dalej. Pomysł okazał się świetny. danie szedł do środka przekazał kasjerowi dokumenty pod tożsamości potrzebne do otwarcia rachunku, po czym oświadczył, że to właśnie y, napad jest. Sprytny złodziej uciekł z pieniędzmi, ale nacieszy, nie nacieszył się zbyt y, nimi, zbyt długo. Policja namierzyła go zaraz po telefonie kasjera, który przekazał im dane y, z dowodu osobistego. Jak można być takim debilem? Jeśli się robi skok na bank, no to to, to Powinno być przemyślane jak cholera, ja rozumiem. Skok na spożywczaka. Spo, skok no, na centrum handlowy też musi być przemyślany. Ale ja pierdzielę jak można. Jeśli jest skok na bank się nie przygotować. Ja to oczywiście oddam wszystkie skoki na cokolwiek, bo to jest nielegalne i y, niefajne, szczególnie dla y, tych sprzedawców i dla właścicieli tego czegoś, ale. No, jeśli już coś robimy, to róbmy to z głową, a nie tak, jak to zrobił Daniel Reines. Yy, dobrze, mam tutaj kilka tematów, nie wiem od czego zacząć, a przeczytam Wam kilka faktów z, od niektórych głów państw więc jedziemy yy, tak yy, George W. Washington, yy, Washington co ja gadam George W. Bush, yy, Bush podczas nauki na uniwersytecie należał do grupy cheerleaderów ja to chyba kiedyś już mówiłem yy, rocznie Kim Jong Il, ten pan od Korei Północnej wydaje 70, yy, 720 tysięcy dolarów na dostawy koniaku Hennessy. to bez wątpienia najlepszy klient tej firmy. Ja wam powiem, że ten Kim Jong-il Kim Jong to jest naprawdę skurwysyn. Przepraszam za słownictwo, ale jak tak można? On sobie sam opływa w luksusy, jest taki świetny, znaczy świetnie się mu żyje wszystko, a zobaczcie na obywateli jego kraju. No przepraszam bardzo, jeśli tam jest tak źle, że tam ludzie chcą by popełniali najchętniej samobójstwa, ale nie mogą. Dlaczego nie mogą? No bo jeśli popełnią sobie samobójstwo, no to co? No to jest cała ich rodzina do więzienia, nie? myśli? sobie, że to więzienie jest takie fajne tam, tam cię biją codziennie. To jeszcze nie tak, że biją, tylko takimi specjalnymi metodami. Jest generalnie źle. A co się stanie, jeśli uciekniesz z tego kraju? No, w Wtedy to Twoja rodzina też idzie do więzienia, no i jest dokładnie tak samo. Więc tutaj, w tym kraju ludzie są naprawdę udupieni. No, jak są wycinki z tajnych, ukrytych kamer, no to, to widać, że, że to jest straszne. Oczywiście te filmiki propagandowe, że to jest tak świetnie, no to bez, bez, bez, bez obrazy. Widziałem kiedyś taki filmik, jak teraz była ta powódź, powódź w Polsce, tak? no to... Było to w koreańskiej telewizji właśnie. No i tam mówili, że powódź jest w Warszawie, że coś tam. I że oczywiście nasz kochany wódz, przewspaniały, kochany wódz, ten wspaniały, ten najwspanialszy wódz Kim Jong-il, przyjaciel naszego, przyjacielskiego kraju Polski, wysłał już posiłki. Tak, wysłał posiłki, dokładnie, dokładnie, tak. Tak, wysłał, wysłał, wysłał. wysłał. Dimitri Miediediev słucha hard rocka i heavy metalu. Jego ulubione zespoły to Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin i Black Sabbath. Za Black Sabbath Dimitri to masz żółwika ode mnie niezłego. No, yy, więc co tu mamy? Nicolas Sarkozy to pierwszy przypadek, kiedy urzędujący prezydent Francji bierze ślub. Aha. Podczas wyborczej kampanii w roku 2006 Silo Berlusconi ze zwolenników swego rywala publicznie nazywał fiutami. No to. No powiedziałbym, że tutaj tych, co nie komentują, to są fiuty, ale obawiam się, że stracę słuchaczy, więc tak nie mówię. Wygrał dwie. A, tak to kto tam wygrał. Obama, nasz Barack Obama, wygrał dwie nagrody grami za dźwiękowe wersje dwóch książkowych bestsellerów twojego autorstwa. Fidel Castro lubi dawać długie przemowy. Powił własny rekord, kiedy w 1986 roku na trzecim zjeździe partii komunistycznej mówił przez 7 godzin i 10 minut. I ja w tego tak do końca nie wierzę. Znaczy jeżeli mówił tak z przerwami lekkimi, no to spokojnie, ale nie mówił chyba ciągle tak jak ja do was teraz gadam przez 7 godzin i 10 minut, bo to by była.. to by była lekka przesada, tak? No, więc. Yy... Ciekawe jak on to mówił, bo na pewno nie było tak, że gadał tak jak, e, tak jak do Was przez 7 godzin 10 minut. Chyba, że ma aż tak gadane, żeby mógł. E, książę William martwię się o księżęcą Łysinę, firma... A e, nie, nie, nie. nie. Martwią się o księżęco Łysinie, firma Rogine Ro zaproponowała wi księciowi Williamowi przetestowanie nowego środka na porost włosów. No chłopak ma niezłą Łysinę, 39 lat i widzicie jaki jest, no, ale trudno, niech chce będzie. No i teraz nasza głowa państwa, nasza wspaniała chluba. No, chluba? Co, czego chcecie? No chluba, wspaniały prezydent, czego chcecie? Jakby u Lech Kaszyński, to się śmialiście. Więc macie tutaj teraz wspaniałego, no bo jest wspaniałe, czego chcecie? Yy, Bronisława Komorowskiego, który wąsy zapuścił podczas pierwszych aresztowań w latach 70. Więźniom nie wolno było się golić, tak, bo ma teraz takie wąsy fajne nasz prezydent i jestem ciekawy, jakby by wyglądał mm, jakby wyglądał bez tych głosów. Tak samo jestem ciekawy, jakby wyglądał Janusz Rawiński bez tych głosów. A dowiecie się tego, jeśli polubicie sobie na Facebooku Wilkinson. Wpiszcie sobie Wilkinson. Tam przeniesie Was do, do tej strony facebookowej Wilkinson i tam sobie w aplikacjach czy w czymś u nich odczekajcie Cała Polska go i Siarę. Wtedy możecie się dopisać, albo ogólnie polubić Wilkinsona. Nie pamiętam już, jak to działa no i jeśli zbierzemy dużo, dużo osób, no to Janusz Siara-Rewiński zostanie ogolony. O właśnie, co do Siary ostatnio oglądałem sobie Killera Jedynkę i Killera Dwójkę bo tych filmów nie oglądałem, no wstyd wiem, wstyd wielki, że tych filmów nie oglądałem, no ale sobie obejrzałem i co? Killer Jedynka to jest bardzo fajny film, idzie się pośmiać, wszystko jest dobrze, ale Killer 2, słuchajcie, to jest taki jak można coś takiego wypuścić? Przecież to się nie trzyma nawet kupy. Do dupy film, jedyne co go ratuje to oczywiście siara, bo postać jest świetna, ale ogólnie film do dupy. Właśnie co do filmów, to nie wiem czy mówiłem o tym filmie, o takim filmie, tym, jak mu tam było. Godziny ciemności, co tam ksiądz niby mówił na kazaniu, kazaniu że taki film był, a tak naprawdę go nigdzie nie ma. No to sobie pomyślałem, że znam takie dwa filmy, które yy, by, mówią o Jezusie, w sensie, że co by było gdyby. No i właściwie jutro będę oglądał sobie film Ostatnie korzenie Chry Chrystusa. Jest to film z Williamem Defoe bardzo dobry aktor, wam powiem. Mi się ten aktor super podoba, znaczy super jego gra mi się podoba. Yy, bardzo fajny jest. Yy. No i to jest film o tym, co by zrobił Jezus, gdyby strzec, co by było jakby Jezus sobie strzec z krzyża. Tak przynajmniej słyszałem, jak o tym filmie gadali, sam go nigdy nie widziałem, już jutro będę oglądał. Następnym filmem, który obejrzę, jest Pytanie do Boga i ten film nawet pasuje do opisu godzin ciemności, czyli że tam grupka archeologów czegoś tam znajduje niby zwłoki Jezusa i co się dzieje ze światem. No zobaczę, jak to się ma do tych właśnie, do tych tajemniczych godzin ciemności, no i zobaczymy, co tam jest. Właśnie mi się pierwsza część ściąga, jeszcze dwie. No niestety ściągam film z internetu, bo nigdzie go nie mogę dostać, ale... No, to może zmieńmy temat, tak. Eee, powiemy o Kaziku, a powiemy o Kaziku. Eee, temat poruszany już w polskich podcastach e, będzie trzeci raz, bo z tego, co widziałem, to raz będzie, teraz był u Papy. Jeszcze nie słuchałem, więc nie wiem, co tam Papa nagadał. Wczoraj był w kontestacji, też jeszcze nie słuchałem, więc też nie wiem, co tam Hugo i Mar no, Hugo i Martin e, nagadali, ale zobaczymy. Zobaczymy, najpierw ja powiem. Otóż, o co chodzi? W... Cowniejmy się w ogóle kilka miesięcy w tył, bo to nam od razu jeszcze bardziej naświetli sytuację. Jest pewien gość, no i on ma sobie bloga, tak? No i jako hasło reklamowe, czy nie hasło reklamowe, jako podpis do bloga wpisuje sobie cytat: Konsument mówi, że je, aby jeść. Konsument pli, aby pleść. Czyli fragment tej zacnej piosenki. Proszę bardzo. i Że ja by jest konsument, pija w les jego bracia stoją, radia w obu snuchają, oni świetają o tu, potem wszyscy razem wsiadają do tą piją wódkę gadają. Wiele nowe twarze mają, gdy więcej nie zjedzą i nie wypiją. Ja mam się człowiek, przed kareli się na wszyscy. Oni bombardowali, świecieli wszyscy. Oni, zaszepywani poważli wszyscy. Oni, bombardowali, śmierciali wszyscy. Oni, zaczynamy wani, poważli. Dun, dun, dun! W rozmawia, ohoj, nie na wschodzie to, co słyszał, prawie hiszpał, że to ty ty nie myślał jak po to, że że ja jest wiec, czy jest, aby jest oni bombardowani, Wszyscy oni, oni, oni bo marnowani, Oni, tacy Oni, bo no, yy, więc to jest piosenka zespołu Kult, konsument. możemy ją też yy, posłuchać w wersji AC Drinkers i w wersji Kazik na żywo, które właściwie niczym się za bardzo nie różnią, a posłuchajmy sobie kawałka tej piosenki w wersji yy, knz E uh... No właśnie to były te fragmenty i co jest, co jest z tym? Kazik, właściwie kancelaria prawna, która reprezentuje Kazika, pozwała, straszyła, że pozwie tego, tego autora bloga za naruszenie praw autorskich. No i to internet się oburzał oczywiście, że jak tak można? No bo zastanówmy się, jak tak można? To głupie prawo do cytatu nam to jako, tego, no, głupie prawo do, do cytatu nam to, to, to, to Gwarantuję, no ludzie złoci. Przecież coś takiego nie powinno być ściganie za łamanie praw autorskich. Zastanówmy się. No ale to każdy wie, więc nie muszę się odwoływać do waszego rozsądku. Yy, no bo no nie wiem, co się z Kazikiem stało. Ale yy, jest strona, yy, strona Staszewski Nieoficjalna strona Kazika Staszewskiego. Prowadzi ją Lekius E, Fan kultu pewnie, e, znany jest m.in. z Kultforum, na którym się, na które się właśnie zamierzam zarejestrować, bo tam na, na ilu forach ja sobie siedzę? Bo ja generalnie e, sobie siedzę na forach internetowych. I na czym sobie siedzę, na forum polskiego podcastingu sobie siedzę na forum y, tego fan klubu polskiego y, ACDC na Bonfire sobie siedzę na czym sobie siedzę na, na forum PC 4 ale tam tylko czytam sobie siedzę na czym siedzę, na forum, na forum AC Drinkers Siedzę, no i żeby tak to była taka trójka moich ulubionych zespołów, i tak na forum o nich, to sobie jeszcze siądę na tym na forum, na forum Kultu, ale to może później. No i ten już jest mniej więcej tam też znany. No i ta strona, ale ta strona miała wiele fajnych rzeczy, i nagle zamilkła. Zamilkła, yy, dlaczego zamilkła? No bo Kazik straszy Lekiusa, że go pozwie. Otóż na, strony, na stronie są reklamy. Są reklamy dość dużo, nie no, nie dość dużo, bo nie pamiętam, dawno tam nie byłem, ale byłem. Są tam reklamy, a Kazik po prostu nie chce reklamować swoim imieniem tych reklam. No Tego jeszcze nie było wiadomo w otwarcie, kiedy to było, ale po prostu wyszło tak, że Kazik nie lubi reklam, mają zniknąć. No, ale Kazik nie zauważył jednego, że taka strona kosztuje. Ja tu mam do podcastu wszystko za darmo, bo ja mam hosting za darmo, domenę mam za darmo, wszystko mam za darmo. I to domenę dzięki uprzejmości serwisu w COCC, a stronę dzięki uprzejmości Przemka. Jeśli Przemek powie, powie dupa, no to przepraszam bardzo, ja wszystko stracę yy, i będę musiał się przenosić znowu na blogspota. No, yy, no i wtedy będzie już w ogóle do dupy, bo yy, będzie do dupy, ponieważ yy, nie, nie, nie można przerzucić chyba yy, tych wszystkich yy, wszystkiego, wszystkich bebeków z WordPressa, nie można chyba przerzucić na blogspota. No ale Przemko jest dobre i na razie pozwala mi trzymać, więc jest dobrze. Yy, no ale Kazik pewnie nie wiedział, znaczy wiedział pewnie, Albo nie wiedział, nieważne, Kazik po prostu yy, dokazał reklamę, a taka strona kosztuje. Bo tu serwer trzeba, domenę trzeba, wszystko trzeba opłacić. A takie reklamy zwracają choć część kosztów, chociaż wiadomo, że nie wszystko. No i co tam było? Był list, który możecie znaleźć sobie w internecie. Ja może Wam no podeślę linka, ja tego nie będę czytał, bo to jest dość długi. długie, no ale jest to narzekanie. No i co? Yy, oczywiście mój ulubiony, w cudzysłowiu, yy, Paweł Wieteska. Tak, Paweł się nazywa Piotr Wieteska, przepraszam. Piotr Wieteska odpowiedział na forum, yy, to ulubione to oczywiście było w cudzysłowie, bo gościa nie znoszę. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że był kiedyś świadkiem Jehowy? Nie, jest ciągle. Chociaż ja jestem tolerancyjny. No, jeżeli słuchasz mnie i jesteś osobą z mojej klasy, no to pewnie odnosisz wrażenie, że nie jestem w ogóle osobą tolerancyjną, ale to wszystko to są żarty, co można usłyszeć z moich ust na te, na, na, tym, na, na Murzynów. Ale nie, ja sobie żartuję, ja naprawdę jestem osobą tolerancyjną, dość tolerancyjną, ale po prostu zakorzeniło mi się coś, że Wieteski nie lubię. No i wracając już do te tego tematu, bo dygresję robię pewnie z 5 minut, yy, to stwierdzam, że yy, no że Wieteska w ogóle nie obronił Kazika, bo to jest menedżer taki, taki taki menedżer po byku, że tak powiem. Nie no, Wieteska to jest super menedżer, świetny. świetny no i nie wybronił go w ogóle, ale Kazik też napisał na forum, słuchajcie, Kazik napisał na forum i on się nawet wybronił. Wybronił się, bo dogłębnie powiedział, że, no, że nie będzie reklamował swoim nazwiskiem, chociaż wystarczy spoglądać na plakat Juvenaliów, krakowskich, gdzie kult jest na, na tle Iwalech, no przepraszam bardzo. Jeżeli to nie jest takie trochę reklamowanie, no to może ze mną jest coś nie tak, ja odnoszę trochę inne wrażenie. No a Kazik się wybronił tak na 60%, ale co Wy o tym sądzicie? Yy, według mnie, takie zamykanie to jest stron za to, że nie ma być reklam, to jest trochę przesada. Ja rozumiem, że to jest nazwisko Kazika, że to jest wszystko od Kazika, ale bez przesady, stary Kazik, co się z Tobą dzieje? Tak się nie powinno robić, przecież. To jest gość, który śpiewał to, że co tam śpiewał, że mieszka w Polsce, narzekał na tych wszystkich polityków, no, buntował się otwarcie, a tu nagle takie nam wywija rzeczy. To był symbol no, symbol czegoś większego, no, a nie tak, takie główne za przeproszeniem, które... Nie, ja się obrażam, bo tutaj reklamy są, albo obrażam się, bo konsument je, aby jeść. Ja nie sądzę, że to by był kali, tylko ta głupia kancelaria prawnicza. Może ja jestem naiwny, może ja... Y ja za bardzo bronię tego Kazika, może ja jestem ślepym fanem, który idzie w tego Kazika, ale bez przesady, posłuchajcie sobie jego tekstów, to naprawdę nie idzie w taką stronę wszystko, to nie jest taki Kazik i to nie ma szansy bytu w ogóle, to co się działo kiedyś z Kazikiem, a to co się dzieje teraz, to są w ogóle nieporównywalne osoby, więc uważam, że to jest wina tej kancelarii prawniczej. No, nie wiem, może mu tak nasrała w tym mózgu, a może nie, może coś się z nim stało. Ale to nie jest mój Kazik i ja mu zalecam zmianę kancelarii prawnej, prawniczej. Yy, zrobiłem tutaj masę dygresji, zrobiłem tutaj masę zająknień, za co, za co naprawdę przepraszam i przejdę już do ostatniego tematu. No, yy, co jest ostatnim tematem? Dwie staruszki takie sobie mieszkają. No dobrze, czytam. Dwie starsze panie w wieku 72 i 65 lat mieszkały sobie w jednym z, do z domów w San Bruno w stanie Kalifornia. Pewnego dnia zatroskani sąsiedzi w obawie, że ktoś właśnie osiada dom starszych pań postanowili zadzwonić po policję, aby ta skontrolowała sytuację. I co się stało z tymi paniami? Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, faktycznie dom starszych pań został okradziony, drzwi do mieszkania zostały wyłamane. Funkcjonari funkcjonariusze przez zniszczone drzwi zauważyli coś jeszcze zasadzone krzaki konopi indyjskiej. Warto dodać, że urawa nie była wcale mała, gdyż później znaleziono prawie 800 krzaków. Gdy kobiety zjawiły się w domu, zostały natychmiast aresztowane, już na wstępie przyznały się do, do posiadania tego ogrodu, ogrodniczego projektu. Co ciekawe, gdy policjanci przyglądali się mieszkaniu z bliska, zauważyli coś jeszcze. Otóż od nieznanego czy czasu państwa, trzepanie były podłączone nielegalnie do linii N energetycznych i kradły prąd. Sąd yy, do czasu prezesów naliczył marihuanowym babcią po 100 tysięcy dolarów aukcji. Jestem ciekawy ile im wlepią za to. Nie no. W ogóle yy, wszyscy tak myślą, że starsi ludzie tak tacy niewinni są, że co? A tutaj jestem ciekaw, że, yy, że wię, więcej ludzi no może nie hoduje marihuan, ale yy, co najmniej kradnie prąd ze starszych ludzi. No i odjazd no i jest niezły. No, to trzeba przyznać. Co sądzicie o tych? No w ogóle znacie jakieś takie starsze kobiety, może starszych panów, którzy z pozorą niebie są tacy, tacy mi, a ja tutaj dowiedzieliście, że coś na boku, tak tak marihuana, tak kradnięcie internetu, tak ten. Znacie bojenia. Ja Ale chętnie bym przeczytał taką historię. Dobra, zbliżamy się do końca tego odcinka, wiem, że było dużo dygresji, szczególnie z Kazikiem, wiem, że było dużo nie na temat, ale mi się fajnie gadało, yy, wszystko było fajnie, dla mnie, dla Was słuchaczy pewnie było gorzej, no ale dawaj, yy, no i zapraszam Was do części końcowej. A co w części końcowej? W części końcowej naprawdę nie mam pomysłu, co może być w części końcowej. Mogę powiedzieć cześć, mogę powiedzieć dobranoc, mogę wszystko powiedzieć, ale nie powiem, bo jeszcze mogę sobie gadać. Otóż, słuchajcie, jak Wam się podobał poprzedni odcinek, ja tam słyszałem, że git, git, majonez, fajnie, fajnie, fajnie, fajnie, a co to jest koraz? Fajnie, fajnie, fajnie, co to, to jest koraz. Fajnie, fajnie, fajnie, co to jest koraz? no na to pytanie nie odpowiem, co to jest koraz, bo szczerze mówiąc, też sam do końca nie wiem. No, yy, ale ja przetrwałem tego odcinka 5 razy i mi się no nie do końca tak podobał. Ludzie dałem plamy w tym odcinku. Bo nie, nie, nie. Nie. nie. Koraś fajny był w ten odcinku, fajny był w tym odcinku, ale ja naprawdę dałem plamy na całego, ech, ech, ech, brzydzę się sobą po tym odcinku, Uff, no, dobra. E, no dobra, no dobra, no dobra, no e, dobra, więc co, Już jutro idę sobie na koncert, e, już raz byłem w tym roku na koncercie z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, no to teraz idę sobie drugi raz, o nawet tydzień po tym wydarzeniu, <śmiech> Idę sobie na 2 dwa, 2-3 jutro do Sosnowca. O, to wam przeczytam plan tego wszystkiego. Więc już otwieraj się plakacie. Więc to jest tak, Sosnowiec 7 maja na placu papieskim przy ulicy Gwiezdnej, taki plakat, taki brzydki, no jest taki jakby w pańcie robiony. No ale.. Mm, no. Więc o 15 będzie od jest rozrywkowa Joachima Krzaka, na której nie będę o 16 jest nabożeństwo majowe, na które wpadnę. Wpadnę sobie na tą majówkę, bo tam się pomodlę, będzie dobrze. Później o 16.30 mamy koncerty i co? Jest Magda Aniu z zespołem, no to trzeba będzie przeboleć, Arka Nołego. Z tego co widziałem, widzieliście może jak Arka Nołego była na Woodstocku? Tam to, nie wiem czy wiecie, ale było, było pogo. Tak, na Arce Noego było pogo, więc przejdę sobie po scenę, może w jakiś Bogo się załapie. No i 2TM23 zespół, na który jadę. Tak, 2TM23 to jest super zespół, świetny, tym razem będzie akustycznie, no ale najważniejsze co tam jest to, że tam gra, kto? Lica tam gra. Lica. Właśnie, jutro zobaczę Lice. Po raz pierwszy w życiu jestem taki podniecony. Później gra zespół Deus Meus, na którym nie będę, a Apel jasno i Katolika Front. Po dwa tem, dwa, trzy wychodzę. Yy, pozostawiam tych ludzi samych już niestety. No ale... Dobra, ja to kończę, bo mam teraz godzinę na to, żeby to ładnie tak fajnie obrobić, a później zaczyna się audycja live podcast tofonu z kontroli podcastów. Audycja live niesie ze sobą też Afterparty, która ciągnie się zwykle do godziny 3 nad ranem. Ja około, wychodzę około 1.30, ale. ale. Tak, mam nadzieję, że teraz będzie dosyć krócej, bo. No, no bez przesady, ja bym być na całym, ale do 3 rano nie będę siedział. Zwłaszcza, że ja lubię sobie w sobotę wstać do godziny dziesiątej, a na, na przy, przy. pójściu spać o godzinie. o godzinie 3 nad ranem to nie jest zbytnio możliwe. Yy, jeszcze raz Wam mówię, dlaczego dzisiaj nagrywam, a dlaczego te newsy nie zostały powiedziane yy, w odcinku yy, z 2TM23, bo otóż doszedłem do wniosku, że po co łączyć dwa tematy na kija, jak można zrobić jeden temat taki jeden normalny taki, a poza tym chcę Wam powiedzieć, że yy, że... że no, że do cholery, no przecież tam nie będzie wolnej chwili, tam albo będzie ta majówka, albo będzie Magda Anioł, będzie mi się cała w dyktafon, więc to nie ma sensu. Biorę sobie, sprawda, teraz mikrofon, mam wolną chwilę. No to, no to nagrywam, no. Hmm. No i Wam powiem, że polecam Wam e, słuchawki Philips e, SHP2000, powiem Wam, że polecam Wam podcast y, waka -y, wakacyjny, co ja gadam. polecam Wam podcast Jaskinia Głupoty, polecam Wam Krzyszmena, no i standardowa gadka. Słuchajcie Jaskini Głupoty na Jaskinia.cocc Jaskiniapodcasty.pl i JaskiniaJezdodupy.pl Wszystkie linki są oczywiście zamienne. Komentujcie to na stronach Jaskinia.cocc, Jaskinia.cocc Jaskiniapodcasty.pl i na jaskinia dupy.pl yy, I co tam jeszcze możecie robić? Polecajcie to znajomych, znajomym, tak? No, yy, kochajcie i lubcie się. Dobroć i dobrodziejstwo sobie dawajcie. Mówi do Was Krzyszmen, zwany również Krzyśkiem. Właściwie mówił do Was Krzysiek, zwany również Krzyszmenem. Jakie to, jaka ta ksywka jest stara? Ja w ogóle chyba tego używam tylko dlatego, żeby mieć jakąś ksywkę, bo Krzysiek, no, Krzysiek, no. No Krzysiek, to no takie, takie gołofiutowe jest, a taki Krzyśmen, no to jest już inne. No, tak czy inaczej, to yy, słuchaliście mnie, czyli Krzyśka, zwanego Krzyszmenem, słuchaliście Jaskinia głupoty, na Jaskinia CLCC, komentujcie, kochajcie, lubcie się, do następnego odcinka, cześć!